Cześć moi drodzy widzowie Czy tam właściwie może widzu Albo w zasadzie to chyba powinienem się sam ze sobą przywitać I z moją żoną, która jedyna chyba to ogląda Mamy dzisiaj 6 lutego Godzina 8.36 Bardzo wczesna pora, bardzo lubię tak właśnie wcześnie zacząć Choć nie lubię z drugiej strony wcześnie wstać Dzisiaj będę ważył porter Porter według receptury Dorota, Doroty Chrapek i, i Macieja Husa, które, y, które w którym śpiwoważy była ta receptura. Y, no cóż, po pierwsze dlatego, że ja takie piwa lubię, a po drugie dlatego, że to jest rozpoczęcie ścieżki do Risa, y, którą przerwałem poprzednio, a chciałbym znowu spróbować Risa bo, zrobić, bo poprzednio jak y, go jak uważyłem Risa, to była zdaje się 13 może warka no to on wyszedł no taki sobie, nie za bardzo mi podpasował. także dzisiaj Porter ja już słody z, mam ześrutowany już yy, palnik pod yy, wodą jest yy, rozpalony więc yy, no jest 8.36 a ja naprawdę już zacząłem to nie jest tak, że ja się dopiero biorę e, cóż Piękny, piękny dzień jeśli chodzi o pogodę, bardzo słoneczny. No tyle, że zimno, no zimno, zimno dzisiaj, ale ja tutaj w garażu nie mam tak źle. Poza tym e, ciepły kocioł, no i ciepłe wspomnienia, takie ciepłe myśli o wiośnie może już niedługo, która nadejdzie, co dwa miesiące. No to dobra, no to fajnie, zaczynamy, zaczynamy dzień, e, dzień ważenia. Godzina dziewiąta, woda ma już 71-72 stopnie, czas na wsypanie słodów. Słodów drobno. Drobno ześrutowanych, żeby była wydajność. Piwo będzie lekkie, bo według receptury ma niecałe 11 stopni Plato. W związku z tym słodów jest niedużo, jakieś tam chyba 4 kg, coś koło tego. Musiałbym zerknąć teraz do receptury, żeby podejść dokładnie. Zobaczmy, jaka temperatura powinna się ustabilizować na no, granicach 66. 68 Może być trochę za mało dlatego, że słód pewnie był zimniejszy niż ja go wpisałem do receptury Mam nadzieję, że słychać to co sobie tutaj był kocze pod nosem 73 i zaczyna wolno rosnąć, także podpalę gaz pod kotłem i podciągnę tą temperaturę 74 No może dojdzie do 76 przepraszam 64 64 oczywiście. 64 się zatrzymało. Także ja w tej chwili podpalę gaz i dociągnę tą temperaturę do 66 Chciałbym, żeby piwo było wytrawne. Więc ta temperatura niska w zasadzie mi odpowiada, ale obawiam się, że może być troszkę za niska. No 65 już się dociągnęło. Może zostawię. Dobra, zostawię za 15 minut, sprawdzę tą temperaturę i w razie czego wtedy, yy, wtedy będę podgrzewał. No tak, tak, nawet powyżej też 65 zaczyna wchodzić. Dobra, to termometr sobie tutaj zostawię w garnku. Dobra, idę włączyć stoper. ty, gdzie ja to mam tu? E, timer. Start. Proste zacieranie, 60, 60 minut w tej chwili w temperaturze tych 60... Jak ja to miałem właściwie w, w recepturze? Mm -hmm. 67, no ale to... Będzie dobrze. Będzie dobrze, może potem podniosę tą temperaturę, zastanowię się, bo w zasadzie w zasadzie chyba by mi odpowiadało to, jakby, ta, jakby ten porter był taki bardziej wytrawny. No i pięknie, jest godzina 10.23, a ja już mam... O, zamknę A ja już mam e, skończone zacieranie. Skończone zacieranie. I to z uwzględnieniem pomyłki, że zamiast 60 minut to zacierałem 80 minut, także muszę powiedzieć, że zapach zacieru ciemnego piwa jest, jest po prostu niesamowity. No, to, to jest po prostu delicja. W sensie nie, że zapach delicji, tylko takie, że takie świetne. Tak to wygląda. Także wiadomo, ciemne. No i teraz ja to przeniosę do filtratora. No i, i, i tyle. Do zobaczenia. Wysładzanie wysładzanie sobie przebiega właśnie idzie. Chciałem pokazać jedną rzecz. Jak mało tych słodów jest, 4 kg, to zaledwie dotąd jest to złoże filtracyjne, a to jest kranik, więc w zasadzie prawie że w połowie w połowie. No cóż, jak idzie to wysładzanie. Zobaczymy, dlatego że ja no nie jestem przyzwyczajony do robienia aż tak. Aż tak no nie, niewiele robiłem tak, aż, tak, aż tak słabych piw. Więc y, pierwsza liczba, którą zmierzyłem, to było prawie 17. To było mniej więcej y, 5 litrów. Pierwsze 5 litrów. Y, następne mniej więcej 11-12 litr, było 8. Tak? Dobrze mówię? 8. Czyli w tej chwili można powiedzieć, że średnio, jeśli. No, będzie jakieś po 20 litrach, tak szacuję, że będzie jakieś <śmiech> przepraszam, no z 11, Natomiast szacowane jest, że powinien wysłodzić 24 litry 9,5. No troszkę się martwię, że chyba tyle nie wyjdzie. No ale zobaczymy. Nie ma co. Zobaczymy tak. Dobra, to rozłączam się. No yy, i wracają jednak stare demony, yy, związane z wydajnością. Yy, wysłodziłem 20 litrów o gęstości 2,5, a miało być 24 litry o gęstości... Yy, przepraszam. Wysłodziłem 20 o gęstości 2,25, a miało być 24... 20... 4 litry o gęstości 2,5. O! Mniej więcej tam. No i w związku z tym moja wydajność zacierania jest 62%. No nie wiem, nie, już nie wiem o co chodzi. Było ześrutowane bardzo, znaczy drobno, bez zmiany tam konfiguracji tego śrutownika, więc tak samo jak poprzednio. Nie wiem, nie wiem. Może przy tak, hmm, Może muszę. Wiem, mam jeszcze kolejny pomysł. Znaczy dwa pomysły. Po pierwsze muszę w końcu zacząć się zmagać z Z specha pH wysładzania i spe, no tak, specha tej wody do wysładzania. Drugą rzeczą, którą mógłbym spróbować poprawiać. Teraz mi to przyszło do głowy, mianowicie ten wężyk z oplotu. On jest krótki i przy szczególnie, tak małym, przy szczególnie przy tak małym zasypie, kiedy to złoże filtracyjne jest no, niskie, to może być problem, bo chciałbym, że powinien ten wężyk tam na dnie leżeć bar bardziej, może bardziej. No i może na większej powierzchni. Może wtedy zbierałby tą brzeczkę. Ten filtrat z większej powierzchni, a nie tylko tutaj gdzieś. Z... No nie wiem, nie wiem, no tak mi się wydaje. Choć, choć trzeba przyznać, że kiedyś ta wydajność była lepsza, i... a sprzęt jest ten sam cały czas. No nie wiem, no. Mniejsza o to, no. gotujemy porter, waży dzisiaj porter. Porter, nie porter bałtycki porter, lekki porter około 11 plato. Do zobaczenia. Już, już jest już gotowanie, już wrzenie jest, więc z 5 minut temu a no może nie całe. No może z 5 minut temu się rozpoczęło. wsypałem pierwszą dawkę chmielu, czyli challenger, challenger 25 gram. dobre to jest. To jest takie piwo. O. Ezoteryczne szuwary z, z Harpagana. Sherry Imperial Baltic Porter. Leżakowane w beczce po winie. Pino, pinot no Noir Barrel Aged. Czyli w jakimś czerwonym. Jak sądzę. 9,5 alkoholu, dobre to jest, 9,5 alkoholu, a jaki ekstrakt, tu, tu, tu, tu, nie widzę, jakoś ostatnio nie widzę takich rzeczy, no dobrze, ale dobre to jest, szklanka taka nieodpowiednia, ale to jest taka szklanka garażowa. No nie będę znowu mędził o tej wydajności, ale w sumie to jest tematy dnia w zasadzie, yy, czyli znowu spadek tej mojej wydajności. Nie wiem o co chodzi. Jedyne co pozostaje, to się po prostu poddać i powiedzieć, a, po prostu ważę piwa dla siebie. Więc mniejsza, mniejsza o te wszystkie jego parametry, jakieś wydajności i tak dalej. Grunt, żeby na koniec było dobre. No. Dobra, muszę się, sk a, muszę się skontaktować z kimś więc Do zobaczenia. Kończy się już gotowanie. 5 sekund jeszcze i wkładam chłodnicę. O. Właśnie wkładam. Nie? Wkładam ją 5 minut przed końcem gotowania po to, żeby właśnie nie mieć problemów z dezynfekcją. Ona jeszcze 5 minut we wrzątku sobie po, postoi. W międzyczasie 15 minut przed końcem gotowania, czyli 10 minut temu. Wrzuciłem 25 gram chmielu e, Challenger czy czyli fagus. E, no jest e, super, bo jest za 15 pierwsza, a ja już kończę, kończę gotowanie i w zasadzie kończy się dzień warzenia. To e, powiem szczerze, że tak e, jak lubię ważyć piwo, e, to tak e, bardziej lubię je ważyć do południa niż niż do wieczora. Tu mam już zdezynfekowany fermentor z tarsanem. Zaraz wyleję to, co tam w nim jest. Fermentor plus kilka drobiazgów, które będą mi potrzebne podczas przelewania fermentora do... Fermentor, podczas przelewania brzeczki do fermentora. Wyciągnąłem już i spindel z piwa, które jeszcze wciąż tam sobie w fermentorze, no już jest sferment, już przefermentowane, ale powiedzmy, że leżakuje. To poprzednie z 43. warki i wrzucę i spindel do nowego piwa, ponieważ tamto już nic ciekawego tam się więcej nie pokaże. Temperatura jest stabilna, jeden stopień różnicy podczas całej doby, takim zygzakiem sobie idzie. Tutaj się już nic nie zmieni, tak samo już nic nie odfermentuję, a tu, tu będę chciał obserwować tą fermentację jak ona przebiega. Um, tak. Jeszcze 2,45 gotowania i wyłączam palnik i podłączam. Chłodnicę właśnie, a propos podłączania chłodnicy muszę sobie iść, yy, podłączyć. Szlałów. tak No bardzo, bardzo fajnie, no, słabo z, tym, z tą wydajnością, ale bardzo się cieszę z tego, że tak e, wcześnie zacząłem I, i, i, i wcześniej w związku z tym kończę, jeszcze cały, całe popołudnie przede mną, sobota 6 lutego, piękne słoneczko na, na zewnątrz, szkoda, że nie jest plus 17, tylko minus ileś tam. A tymczasem na tle ścianki, jak się prezentuje na tle mojej ścianki, w ogóle na, się prezentuje zawsze dobrze, a na tle ścianki to już w ogóle całkiem dobrze. No dobra. Jeszcze będę się łączył z Wami, jeszcze będę pokazywał. Nie wiem na czym skończyłem. To w sumie mniejsza oto kuźwa. Woda nie leci przez chłodnicę. A to by oznaczało, że. A! Wiem, co to oznacza. Chociaż nie, nie wiem. Powinno nie być w szlaufie wody, a tymczasem nic przez niego nie leci. Coś mi się wydaje, że w szlaufie jest zamarznięta woda i na razie nic nie poleci. Musi się. Poszlał na, na zewnątrz. Hmm, hmm, hmm. Zaraz to muszę sprawdzić. Tutaj mam te... Zobaczmy czy tam, uwaga, powinno prysnąć. Kuźwa, ja pier... No i prysnęło Dobra W szlaufie się zrobiło ciśnienie Dobra, czyli woda, woda leci, ale w szlaufie jest coś tam zamarzniętego, zapchanego. Musimy poczekać aż to Ale no jest... no. kurde no. Całe pomieszczenie oblały. Znaczy nie jest to jakiś problem, bo to jest pomieszczenie techniczne. Wyschnie. Spektakularnie było, tak? Takie rzeczy się dzieją, Panie, podczas ważenia piwa. No dobrze, czyli sobie musi najpierw e, szlauf odmarznąć. Szkoda, że nie włożyłem go wcześniej. Zwykle e, inaczej postępuję z ważeniem, bo, e, bo sobie ten szlauf podłączam wcześniej i z niego przez cały... Przez cały dzień ważenia korzystam, a teraz korzystałem tutaj z takiego kranika, który mam w garażu. No i, i w związku z tym nie podłączyłem go wcześniej, także w tej chwili musimy poczekać aż, aż odmarznie szlał. Niezła akcja, co? No dobrze. Jest godzina 14. Nie, co ja mówię? 13, za 5, za 5 nawet. 13 jeszcze nie ma. A ja już skończyłem ważenie, no ale tak jak mówię, jeszcze chłodzenie, przelanie, yy, przelanie do fermentora, który sobie w tej chwili skorzystam z tej okazji, że muszę poczekać. Przygotuję sobie, wyleję z niego ten roztwór starsana. Yy, no i potem sprzątanie. No i kurczę, no, no i będzie przed 15 to będzie pozamiatane. Po już ze sprzątaniem. Dobra. Yy, idę ogarniać yy, fermentor. <śmiech> po suficie, kuźwa, ja pierdziu. Dobra. Kuźwa można mówić, nie? No dobrze, moja najdroższa yy, liczna widownia. Zakończyłem, skończyłem już na dzisiaj, jeśli chodzi o ważenie. No, może troszkę wyprzedzam fakty, bo w każdym razie brzeczka jest schłodzona do 18 stopni. To jest właśnie rewelacyjne w ważeniu o tej porze roku, że woda w wodociągach jest bardzo zimna i łatwo w ciągu tam 20 minut, a w zasadzie 20 minut to, to trwało razem z tym odmrażaniem węża, szlaufu. W yy, 20 minut schłodziłem brzeczkę do 18 stopni. Yy, tutaj już mam drożdżę. Starter drożdżowy z drożdży FM. Już patrzę, już wszystko pod kontrolą. Formujemy mobile. FM10, o czym szumią wierzby. Nie to, że się starzeje mi się wzrok psuje, tylko mi się ręce jakoś tak skróciły. 18-22 stopnie. Ich. No, tak pisze tutaj producent. Więc fermentacja będzie w mieszkaniu. No cóż. Przelewam, przelewam w, do fermentora. Pokażę, jak, pokażę dlatego, że no zobaczymy jaki kolor wyszedł z tego. No i dlatego tego będzie. No, liczę, że chociaż z 18 litrów. No, mam nadzieję, że nie wyparowało, więc chociaż biorąc pod uwagę jeszcze straty z chmielu. Zobaczymy. Nie czarna. Nie wiem, czy to słychać. Albo czy to dobrze słychać. O. Nie, powiem jeszcze o tym później. jest 18 litrów. Jest 18 litrów. I spindel zdezynfekowany. Zdezynfekowany i spindel poszedł do fermentora. Ha ha, próbka, próbka, próbka, próbka. Jeszcze chwilę, bo muszę umiać ręce, bo umiem No dobrze, ostateczny najostateczniejszy wynik dzisiejszego ważenia, jeśli chodzi o, oczywiście o parametry, bo degustacja, próbowanie. Piję latającego holendra z... Kto to zrobił? Kuźwa. Mówię kuźwa. Mówię kuźwa ostatnio często. Kuźwa. Jakie małe literki robią ostatnio. Piwo kraftowe, riz. Browar spółdzielczy. O, bro, bro, browar spółdzielczy. Ja ten browar bardzo lubię ze względu na ich społeczne zaangażowanie. Zautrudniają niepełnosprawnych i z tego co słuchałem, oczywiście z wywiadów, nie byłem w tym browarze, to, to jest to takie bardzo, bardzo fajne. Takie z, z szacunkiem. Nie to, żeby tylko za, zgarnąć. Dotację, którą nie wiem, pewnie, pewnie mają. No. W każdym razie niech sobie, niech sobie nawet ją, niech ją biorą, jak najbardziej. Ale tak z szacunkiem. Dobrze, mamy zmierzona objętość Fermentacja. Do fermentora. 18 litrów o gęstości. 18 litrów o gęstości 11,436 PLATO. No to tak. Założenie było, że będzie 20 litrów o gęstości 10,737. Wygląda na to, że o ile zacieranie idzie mi gorzej, to samo gotowanie już idzie mi lepiej, w związku z tym potem trochę się wyrównuje. Oczywiście nie, nie, nie całkiem, ale jednak troszkę. Wydajność 69,2, co nie jest wynikiem złym, bo wydajność, która była zakładana, była 72, więc nie jest tak źle. Niecałe trzy... 69,2, niecałe 3 procent, nie, punkty procentowe yy, gorzej. Dobra. Eee, cóż. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Byście chcieli wiedzieć? A raczej, czy coś jeszcze chciałbym powiedzieć ja? Wygląda na to, że nie. Zatem mamy godzinę 13.34, koniec dnia ważenia. Yy, a. Wiecie, kto robi piwo? Drożdże. Mam starter drożdżowy z tych drożdży FM10, o których mówiłem wcześniej. Starter ma dobę, więc tak powiedziałbym, że no lepiej, żebym miał z półtorej chociaż. Nawet nie całą dobę, bo wczoraj po pracy go przygotowywałem, więc gdzieś była godzina 16. No i... I cóż, ale no dobra, no, nie jest źle też, bo yy, mi się wydaje, że ze starterem jest tak, że lepiej go nie dociągnąć, żeby był troszkę mniej niż troszkę za dużo. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że starter bardziej polega na tym, żeby te drożdże właśnie wystartowały, żeby zaczęły tą fazę swoją... Yy, namnażania niż to, żeby zaczęły tą fazę taką takiej pracy y, związanej z już y, z fermentacją tego piwa, tego, tej brzeczki. No dobrze. To po moich filozoficznych wywodach. W tej chwili o. Uuhu, właśnie. Trzeba pamiętać, że tam jest ten rdzeń, który muszę złapać, a do tego są potrzebne dwie ręce. Starter miał 1,5 litra, w związku z tym podnosi się wydajność, bo mam już 19,5 litra tego co jest w fermentorze, a to oznacza, że wyliczona wydajność skoczyła nagle do 75%. Procent, czyli wyprzedziłem, wyprzedziłem przewidywania Beersmitha. No właśnie, muszę następnym razem wziąć to pod uwagę że przecież starter wlewam do piwa, do tej brzeczki i on podnosi wszystkie parametry. Tak? Moje startery są takie mniej więcej około 10, powiedzmy 8-10 plato. Takie robię. No i dobrze, no, koniec, naprawdę koniec, naprawdę koniec. Bardzo się, bardzo się cieszę. Z tego, że to jest chyba, no znaczy nie, chyba, tylko tak na pewno. To jest ideał, do którego będę dążył, czyli rozpoczęcie ważenia wcześnie rano. Wcześnie rano. Ósma, nawet, jakbym się obudził, to i siódma, ale bez przesady. Bez przesady. Siódma to godzina już barberzyńska dosyć, choć dzień się wydłuża i, i, i jest coraz, coraz... E, Lepszy. Notabene śledzę w tej chwili długość dnia, bo codziennie sobie notuję, ile moja insta instalacja fotowoltaiczna naprodukowała prądu, ale też notuję wschód i zachód słońca i w tej chwili jesteśmy już z długością dnia, gdzieś na poziomie początku listopada, gdzieś tam koło 10. Już nie, nie pamiętam, w tej chwili nie będę patrzył w te swoje notatki, ale gdzieś koło 10. 10 listopada i codziennie jest coraz lepiej. Dobrze, moi drodzy liczni e, widzowie, e, dziękuję bardzo za to, że dotrwaliście, dooglądaliście do, tej, do tego momentu. E, cóż, żegnam się z Wami. E, jest, mam nawet czym jeszcze... O, mam, tak. Mam czym was pozdrowić, czym znieść toast, życzę wam wszystkiego najlepszego, wasze zdrowie. Oglądaliście odcinek o ważeniu piwa, przypominam, 44. warka, porter, lekki porter, nie jakiś porter imperialny czy bałtycki. Nie nazwałem go. Może w następnych odcinkach okaże się, że nagle będzie miał jakąś szanowną nazwę. Oglądaliście 314wo.pl. 314 to Rebus. Ja nazywam się Bartek Staniszewski. Pozdrawiam. Pijcie dobre piwo. Waszcie dobre piwo albo waszcie jakiekolwiek piwo. Na razie, cześć.